Book 2ูยี่สิในโรงแรมการร้องเรียนทีการร้อก้งา้งนมาน่ม้่้ Prysznic nie działa. Prysznic nie działa. Myj mi nam un. Nie leci ciepła woda. Nie leci ciepła woda. Kun masom mandaj mykrab. Może pan, pani oddać to do naprawy? Może pan, pani oddać to do naprawy? n i hong, miy torasab. W pokoju nie ma telefonu. W pokoju nie ma telefonu. Nei Hong Mei Mi Turt Hat. W pokoju nie ma telewizora. W pokoju nie ma telewizora. Hong Mei Mi Re Bi a n Ten pokój nie ma balkonu. Ten pokój nie ma balkonu. h o n g ní tiếng đắng cơn bay. Ten pokój jest zbyt głośny. Ten pokój jest zbyt głośny. ห้องนี้เล็กเกินไป Ten pokój jest za mały. Ten pokój jest za mały. ห้องนี้มืดเกินไป Ten pokój jest za ciemny. Ten pokój jest za ciemny. ครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน Ogrzewanie nie działa. Ogrzewanie nie działa. Krem prab akad mać tamgą. Klimatyzacja nie działa. Klimatyzacja nie działa. To rat mać tamgą. Ten telewizor jest zepsuty. Ten telewizor jest zepsuty. Pomyś ołej To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Mę pełn kęn пай. To jest dla mnie za drogie. To jest dla mnie za drogie. Kun mi righty to ukłani my crab. Ma pan pani coś tańszego? Ma pan pani coś tańszego? ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับที่ทุกปอบลิจูม o ส์ i ์ชรอนิสก t s ูโลเด i ยร์จาว์เว่มีเบรนเบรคฟาสใกล้ที่นี่ไหมครับที่ทุกปอบลิจูมีส์ส์ z y tu w pobliżu jest pensjonat มีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับ Czy tu w pobliżu jest restauracja? Czy